Walka o Madryt W przededniach 700-kilometrową drogę powrotną odbyliśmy autem w ciągu jednego dnia, wyjechawszy o piątej rano z Almerii, przybywszy wieczorem do Madrytu. Lokalny front ludowy dał nam auto, przepustki i eskortę. Jechaliśmy na Murcie i Albacete. Tu formowały się pierwsze oddziały regularne ochotników cudzoziemskich i powiedziano nam, że wśród tych ostatnich znajdują się Polacy. Ale trzeba było śpieszyć dalej, żeby zdążyć przed nocą do Madrytu. Niepokój wyczuwano wszędzie. Zbliżały się dni rozstrzygnięć. Armia generała Franco szła z Toledo niewstrzymanym pochodem. Po naszej stronie objął władzę hiszpański Lenin Largo Caballero. W Madrycie zaprowadzono stan oblężenia. Mówiono nam o głodzie i nakupiliśmy po drodze, co było można. O zmierzchu przejechaliśmy przez królewskie ogrody Aranjuezu. Wojsko koczowało wzdłuż drogi, czerwone ognie od kuchen żołnierskich opełzały marmur barokowych bogiń i herby burbońskie bram. Minęliśmy karawany armat i rząd ciężkich samochodów towarowych. Za wierzb przydrożnych wyskakiwały warty i trzeba było uważać, by nie minąć ich bez zatrzymania. Bliskość frontu i popłoch czuło się wyraźnie. Nasi milicjanci zaproponowali nam z lekka, że wsadzą nas, na jakieś inne auto jadące do Madrytu, a sami wrócą. Ale przepustka opiewała, że na powrót musi być wizowana w Ministerstwie Wojny. Chcąc, nie chcąc, musieli więc jechać. Zdrzemnęliśmy się w wozie. Obudziły nas zwołanie jakiś płynący przez szyby mdły, ciepły i słodkawy fetor. Urogate warty sprawdzały przepustki. Przed nami przesunęło się parę limuzyn. Przewodniczący Cortezów, Martinez Barrio, wracał właśnie z objazdu frontu. Fetor dolatywał od cmentarza, odległego zresztą o prawie pół kilometra. To spalano ciała rozstrzelanych. Madryt był zmieniony w ciągu tych trzech tygodni. Na ulicy legitymowali mnie wieczorem parokrotnie tajniacy. W nocy pokoje mego hoteliku obeszła nagła rewizja. Słyszało się z daleka, jak pukali do pokoju, jak wchodzili gromadnie, potem głośne zapytanie «La documentación?» Potem odgłosy rozmów, pytań, zaprzeczeń, dochodzące już chaotycznie, zgłuszenie. W pokoju obok mnie ktoś, oczekując swej kolejki, szurał jakimiś papierami czy szmatami. Może je darł, może chował. Czynił to głupio, bo słychać było wszystko, niemal oddechy ze ścianą. Po długiej, długiej chwili drzwi się zamykały, kroki zaczynały stukać po korytarzu. Zatrzymywały się znowu przed jakimiś drzwiami. Na odpowiadał jakiś zdyszany, niby to zdziwiony głos, ale czuło się, że dobrze już wie, o co chodzi. Zdziwienie należało do konwenansu. Siedem razy usłyszałem «la documentation», czekałem mojej kolejki. Otóż moja kolejka nie przyszła jakoś wcale. Miałem papiery w porządku, wyrwany nagle ze snu, broniłbym się spokojnie, ale teraz takie długie czekanie, przerwane co kilka, kilkanaście minut owym «la documentation», osłabiło nerwy. Leżałem jeszcze długo przed ześnięciem na nowo. Już wolałem, żeby przyszli szybciej. Wiedziałem, co znaczą telewizje. Oto generał K Podejano, który wsławił się swymi przemówieniami przez radio. Pochełpił się pewnego wieczoru informacją, że poza czterema kolumnami wojsk idących na Madryt, w samym mieście ukryta jest po domach jedna jeszcze piąta kolumna, która w odpowiednim momencie wypadnie na tyły czerwonych. Podejrzliwości tłumu nie trzeba było aż tak bardzo podsycać. Słowa o Quinta kolumna stały się sławne. Zdwojono czujność, wzmożono aresztowania i sumaryczne masowe wyroki. Można śmiało powiedzieć, że rozstrzeliwano wtedy każdego, kogo posądzano o jakiekolwiek prawicowe znajomości. Kto był młody i siedział w Madrycie? Dozorcy domów otrzymali szczególne zlecenia inwigilacji. Zbliżający się huk armat, dolatujący przez ciszę nocną trzask karabinów maszynowych, zdwajał terror. Moc młodych ludzi zaciągnęło się wówczas do milicji, poszło na front, w nadziei przedarcia się do tamtych, a uniknięcia w Madrycie śmierci. Pojechaliśmy kilka razy na linię. Pozycje oglądane przez nas przed trzema tygodniami w Guadaramie były już w ręku faszystów. Kolumna Mangady wycofała się na wzgórza Santa Maria de Alameda znoszące się zupełnie stromo nad opuszczoną doliną. Nawaz del Marques, Nawal Peral, gdzieśmy pierwszy raz byli na linii bojowej, San Martin i Sztuczne Jezioro, wszystko było utracone. W IESCAS, połowie drogi Madryt-Toledo, byli już powstańcy. Szoferzy ministerstwa byli tak tchórzliwi, że stawali z autem daleko w tyle i trzeba było iść parę kilometrów, żeby dojść do jakichś pozycji. Ale teraz walka była naprawdę ostra. Przed Ijeskas osypano nas, idących z żołnierzami, prawdziwym gradem kul, szczęściem ze zbyt znacznej odległości, żeby mierzyć celnie. Zarywały się w zaoranym polu małymi obłoczkami kurzawy lub świstały w powietrzu. Żeby dojść do kopów, musieliśmy przejść pole zasypane parę dni przedtem pociskami armatnimi. Co kilkadziesiąt kroków były duże leje od wybuchów. Wiele pocisków nie wybuchło wcale. Leżały groźne, połyskujące świeżym metalem. Żołnierze na linii witali nas przyjaźnie, ale nie kryli swego rozgoryczenia. Gazety piszą, że lotnictwo rządowe odnosi zwycięstwo za zwycięstwem, a gdzież je widać na froncie? Posyłają nam te gazety, ale ciepłego jedzenia tośmy już od dwóch dni nie mieli. Kuchnie polowe zbyt się szanują, żeby podjeżdżać w teren obstrzału. Jeśli sanitarny ambulans szkocki ochotniczej pomocy nie podjedzie wziąć naszych rannych, to darmo czekać na nasze. Ambulans szkocki istotnie podjeżdżał na pierwsze linie. Młodzi, wysocy drągale, najtypowsi nordycy, szli z w zębach, podnosili rannego, tłumaczyli mu dobrodusznie, że nic mu właściwie nie jest i pakowali na wóz. Odcinali się wyraźnie od rozgadanych, patetyzujących, wylewnych Hiszpanów. Byli pierwszymi cudzoziemcami na froncie Za to wielkim hotelu madryckim na Gran Bija Odbywało się codziennie inne zbiegowisko narodów W książkach opisujących spotkania przedstawicieli różnych nacji Zwykło się czynić z opisanych rodzaj ludzkich karykatur O przesadnie uwydatnionych cechach etnicznych Opis zbiegowiska dziennikarzy zagranicznych Jakie w końcu października koczowało w kawiarni Gran Bia, Trudno by przesadzić można go tylko nie dociągnąć. Pojawiły się jakieś typy nieprawdopodobnej wieży Babel. Było najpierw paru olbrzymich, tykowatych Amerykanów patrzących z góry i spoza olbrzymich okularów i bełkoczących koczących ustawicznie below, below. Był złotorudy Angliczek ubrany ze starannością, która wśród tych kurtek i swetrów czyniła archaiczne wrażenie. Brakowało mu tylko kapelusza khaki, żeby być boy scoutem, i kraciastej spódniczki, żeby występować w szkockim balecie. Był gruby Amerykanin, przedstawiciel Hearsta, którego interesowała jedna rzecz. Możliwie dokładna cyfra codziennych trupów. Pisma Hearsta waliły w rząd madrycki najstraszniejszymi opowieściami, To też gruby Amerykanin nie był w łaskach u władz. Byli Francuzi, którzy jako cel przybycia zadeklarowali ochotę opracowania, jak się odbędzie wjazd generała Franco, a tymczasem Wyszukiwali w mieście ostatnie pozostałe tu dziewczynki i opowiadali wieczorem o swych wyczynach w domach publicznych. Było dwóch młodych Niemców emigrantów wyglądających na chłopców z dobrego domu, nierozdzielnych zawsze razem, pracujących jako fotoreporterzy W Była wysoka, ociężała szwedka, chodziła w granatowych spodniach milicjanta i flirtowała z tłumaczem Ili Ehrenburga młodym Żydem gdańskim. Był Ilia Ehrenburg i Michał Kolcow, obaj Żydzi odescy. Trzymali się dość osobno, byli bardzo ważni, wyróżniano ich też bardzo. Była wreszcie przyjaciółka panny jeziorańskiej, popularnie zwana Grubą Ilzą. Były bowiem dwie Ilzy, choć co prawda obie dość pokaźnych średnic. Ilza Gruba była energiczną, pękatą osóbką, uciekinierką niemiecką, raz jako socjalistka, raz jako Żydówka. Żywą, zaradną, powierzchowną, przebojową. Po Hitlerze osiadła w Madrycie i stała się korespondentką norwesko-duńsko-szwedzko-austriacko-czeską. Właśnie sięgała po zapomnianych w tej paneuropie flamandów, gdy natrętne władze Hill Roblesa odkryły, że aby dostać obywatelstwo hiszpańskie, wzięła ślub z jakimś madryckim żebrakiem. Ponieważ zbyt czynnie manifestowała swój socjalizm, Dostała się jeszcze do więzienia, skąd wyzwoliły ją dopiero wybory Frontu Ludowego. Ilza wyszła bohatersko z Carcel Modelo i wstąpiła do komunistycznego Mundo Obrero, ale wylano ją stamtąd w dniu zamordowania Calvas Otelo. Dlaczego wylano Ilzę, nikt nie wiedział dokładnie. Ona sama twierdziła, że komunistyczna redakcja nie mogła znieść socjalistki i że wylewając ją, łamano pakt proletariackiej jedności walki. Sceptycy utrzymywali, że nadojadła intrygami. Ostatecznie w twierdzenie Ilzy uwierzyli jedynie trockiści. Wszyscy inni cenili ją raczej za jej żywość, rzutkość niezmordowaną i humor. Ilza wiedziała, że nie pobije nikogo głębią swej myśli. Walczyła tempem produkcji. Istotnie do października zdążyła już napisać dla wydawnictw norwesko-flamandzkich wielkie studium o rewolucji hiszpańskiej. I właśnie zabierała się do nowej książki. Mam nadzieję, że do końca wojny dorobi się dziesięciu tomów prawdziwie seryjnej produkcji. Narodów było dużo, w tym Żydów najwięcej. Przedstawiciel Czechosłowacji nazywał się Wratisław Sussman, przedstawiciel Rumunii był z Kiszyniowa. Wśród Amerykanów znajdował się jeden, zwłaszcza chłopak o miłym, szczerym uśmiechu. Miał jeszcze więcej humoru od reszty swych rodaków, więcej beztroski, więcej także rzetelnej obserwacji pod pozorami zupełnej prostoty. Pisał do codziennego pisma komunistycznego w Stanach Daily Worker. Był dobrze oczytany w marksizmie, choć nie uważał tej doktryny za omegę myśli ludzkiej. Nazywał się Greenspan. Nie umiem zupełnie rozróżniać Żydów od nie Żydów. Brak tego daru niebios tak hojnie użyczonego mym rodakom nie jest jednak zbyt dotkliwym kalectwem. Niemniej ze zdziwieniem dowiedziałem się od Greenspana, że jest Żydem. Swoim sposobem bycia, prostym, naturalnym, nie podejrzewający nikogo, pewny swego, przypominał mi nie tylko innych Amerykanów, ale i chyba jednych tylko Żydów, haluców palestyńskich. Takich Żydów nie ma ani w ZSRR, ani w Polsce, ani w Niemczech. Widać, że tacy właśnie są w Ameryce. Mały Greenspan był prawie moim współpowietnikiem. Jego ojciec pochodził z Kiszyniowa, matka z innego miasta w Besarabii, którego nie mógł sobie dobrze przypomnieć. Grinspen wiedział, że w tym mieście jest cudowna matka boska, ale nie prawosławna, tylko polska. Mówiła mu to matka. Urodził się w Stanach. Potem okazało się, że inne miasto w Besarabii było po prostu berdyczowem. Teraz ja mówiłem Greenspanowi o berdyczowie jego matki. Cieszyłem się, że syn pachciarza nie wyniósł stamtąd jakiejś... Gorzkiej, świat mu zawiści, niewyraźnych uprzedzeń, niedoleczonych uraz. Podziwiałem wielkość amerykańskiej szkoły ludzkiej, że tamto wszystko, co u nas wloką za sobą synowie fornali i wnukowie ekonomów, wygładza najistotniejszymi z wartości demokracji. Często wieczorami odprowadzaliśmy się po pustym i ciemnym mieście. Bano się zapalać świateł wobec możliwości nocnych nalotów. Grinspen mieszkał w gmachu ambasady Stanów Zjednoczonych. Był Amerykaninem w pierwszym pokoleniu nieanglosaskiego pochodzenia, współpracownikiem komunistycznego pisma, które właśnie krytykowało ostro politykę Roosevelta. Ambasada Stanów Zjednoczonych ułatwiła mu wszystko, aż do żywności, aż do mieszkania, aż do drobiazgów. Gdy nie miał auta, atasze wojskowy jeździł z nim swoim na front. Ambasada Stanów Zjednoczonych rozumiała, że jest publicystą służącym szerokiej opinii jej kraju. Uważała, że ułatwiając mu pracę, spełnia swój prosty obowiązek. Raz wracając z frontu, za Hetafe, jedliśmy obiad w małej restauracji, gdzie stołowało się dużo dawnej lewicowej cyganerii, która teraz zrobiła karierę. W pewnym momencie weszła para wysoka i szczupła. Miejsca były zajęte, także musieli stać przez chwilę. Pana Jeziorańska poinformowała mnie, że jest to młody redaktor z Claridadu, organu Largo Cavaliero z żoną Polką, komuniści. Miałem przed sobą jedną z takich intelektualnych, ale pracujących młodych par komunistycznych, żyjących w biedzie, ale kupujących książki, wierzących w materializm dziejowy, ale nie troszczących się o obiad. Ci na pewno nie kompletowali sobie na froncie zbiorów starej broni. Po chwili, gdyśmy mieli wychodzić, młody człowiek podszedł do mnie i spytał łamaną polszczyzną, czy jestem z Polski. Że żona zauważyła mnie z Polką i że mówię po polsku. Przedstawiłem się. Okazało się niespodzianie, że czyta moje artykuły palestyńskie w Słowie i o Łodzi i Częstochowie w wiadomościach literackich. Znała mnie jako prawicowca. Nie zdziwiła się na moment nawet, że spotyka mnie w Czerwonym Madrycie. Umówiliśmy się na wieczór w kawiarni. Ponieważ nie będę niczego ukrywał, powiem, że nie zdziwiłbym się bardzo, gdyby w ślad za nią zjawiła się po mnie bojówka czerwonej milicji. Niech to pójdzie na plus madryckiej dyktatury proletariatu i tej polskiej komunistki, że nie stało się to, co w podobnej sytuacji miałoby na pewno miejsce w Rosji, a zapewne i w Polsce, gdyby u nas był komunizm. Miałem znowu przed sobą tylko bladą, trochę nikłą studentkę, prócz może akcentu bardzo lwowską. Istotnie pochodziła z Lwowa. Poza tym pochodziła jeszcze, jak to dość bezceremonialnie pośpieszyła oznajmić z Żydów. Pochodzenie jest dla mnie rzeczą, która nie wystarcza na to, by kogoś samo przez się wywindować na szczyty doskonałości. Nawet tak dziś modne pochodzenie proletariackie. Ani strącić w otchłań wszelkiej niecnoty. Przynosząc z sobą pewną sumę i dobrych, i złych cech, może ułatwić poznanie. W danym wypadku, jak wielu innych zresztą, i to nawet nie zachodziło. Złe czy dobre, żydostwo strefy R było niezmiernie dalekim. Nie uwydatniało się nawet w rysach. Powiem, że były bardzo lwowskie. Miała dużą żywość umysłu, dużą ruchliwość myśli, miłe poczucie humoru, nieopuszczające jej nawet wobec Marksa i trybunów ludu. Dobre serce. Później dowiedziałem się, że w swym skromnym zakresie starała się zrobić wiele, aby Latraka, pisem go walczące z religią przy pomocy najtłustszej pornografii, wycofać nareszcie z obiegu. Ale i teraz nie taiła wcale, że stało się i dzieje wiele rzeczy, które są plamą, a mogą być przeszkodą. Widać, że było to dla niej głęboko przykre. I ta przykrość właśnie, to nie uciekanie się do żadnych usprawiedliwiań, umniejszań, wykrętów, było szczególnie pociągające. Śpieszyła się właśnie do radia. Poszedłem z nią. Przemykaliśmy się wąskimi ulicami śródmieścia, padał deszcz, miała dość tuzinkowy paltocik i idąc tak ze swym rękopisem podmakającym w kieszeni, mówiła mi jeszcze, że to, co tu zrobią po wojnie, gdy jej idea zwycięży, będzie inne, lepsze, nowsze niż to, co w Rosji, że oni się gorąco przyłożą do tego, żeby uniknąć błędów, jakie zrobili tamci. — Zobaczy pan, zobaczy. Niech pan wtedy przyjedzie... I zechcę na to patrzeć tak, jak pan patrzył na Palestynę, otwarcie. Nie wiem, czy to właśnie zobaczę kiedyś w Hiszpanii, jeśli kiedy będę w Hiszpanii, ale wiedziałem, że taka przyszłość, jaką ją widzi w swojej myśli ta dziewczyna, nie jest mniej prosta, jasna i dobra od najczystszych wzlotów chrześcijaństwa. Październik Leży w rowie szerokim i bardzo płytkim, tak że głowę trzeba wtulić pyskiem w kamienie, a o włosy czepiają się zeschłe bodjaki ostów. Jesień jest tu, za parlo, taka sama jak gdzieś w Polsce. Niebo jasne, a w polu same rżyska. Na bodjaku nad głową omotały się białe nitki babiego lata. Tu ludzie wytłukują się z karabinów maszynowych, a ono się rozwiesza jak zawsze. Kto by pomyślał, że parlo... Jak to się nazywa w Hiszpanii babie lato? Pedro? Milicjant mruknął i nie drgnął. Ale przekrzywił głowę i patrzy jednym okiem. Pokazuje nad głową na babie lato. — Como se si llama esto? — To w górze? — Kaproni? Leżeć, nie ruszać się. — Leżeć, nie ruszać się, wołają z rowu. — Leżeć do cholery. Klną dużo gorzej. Nie dowiem się już nigdy, jak jest po hiszpańsku babie lato. Za to wiem, że wielka czarna ważka jest kaproni. Wielka ważka przyleciała z Włoch. To ona dyszy metalicznym warkotem, który nam kazał zbiec w pole, wykryć tę szczelinkę, przywarować. Niebo jest przejrzyste, w polu zebrano i babie lato się rozwiesza. Gdybym podniósł głowę, na lewo zobaczyłbym Madryt, wielkie bloki, drapacze nieba, wystrzelające z płowego pola na tle tamtej sinej gładaramy. Gładarama. Wczoraj znowu byłem tam z Bobem Papworthem. Pracuję dla agencji Reutera. Szoferzy nie chcieli jechać dalej niż Santa Maria de Alameda, gdzie jest sztab Mangady. Zostawiliśmy ich i poszliśmy pieszo. Chcieliśmy skrócić drogę. Poszliśmy przez wysoki, połoniowaty upłaz. Wysokość Kasprowego, ale mniej stromo. Jak się nazywała tam ta wieś z pozycjami Peregrino? Pelegrino? Więcśmy szli do tego zupełną pustką, schodząc z góry. To ja zobaczyłem je pierwszy. Upadłem pierwszy. Upadłem na ziemię, zaraz krzyknąłem i podciągałem się pod kosówkę. Gdybyż jeszcze kosówka hiszpańska była taka bujna, szeroka jak nasza. Trzeba było się dobrze kurczyć. A oto nad szczytu płazu na wprost nas, tak nisko, jak się czasem spuszczają nad pole, wypadły dwa, trzy olbrzymie ciężkie samoloty. Widać było wszystko. Bob twierdzi, że widział pilotów, ja nie pamiętam. Wielkie ptaki przeleciały nad nami i z hukiem zakręciły. Były tak nisko, że kabin maszynowy ustawiony na upłazie pozmiatałby je chyba. Ale go nie było. Wielkie ptaki poszybowały tu i tam, spenetrowały teren. Czy nas widziały tulących się między kamienie, czy wzgardziły nami? Po chwili spadły nad Peregrino. Widzieliśmy z góry, jak wieś zamarła, skupiła się, jak żołnierze, cywilnych już tu nie było, rozbiegli się za opłotki. — Jeden słup dymu, drugi, detonacja i z daleka, bo Peregrino było jeszcze dość daleko, nikłe, zajadwe ujadanie, karabiny maszynowe. Czy to wieś odwróciła swe CKM w niebo i odgania ptaki wojenne, czy to one ścigają owe mrówki skaczące po bruzdach, w granatowych, dobrze widnych, mono? Nowe detonacje, nowe, wysokie, ciężkie, od wyrzuconej ziemi słupy bijące pod niebo. Myśmy wyleźli z zakosówek i oparci o kamienną miedzę, Rozgraniczającą pulka pastwisk Patrzymy Jesteśmy sami w pustych górach Są płowe Wielkie falowizny guadaramy Jest za zboczem Santa Maria de Alameda Będzie za tym schyłkiem Dolina i Navas del Marques I tamci Jak na dłoni widzimy nalot bojowy Najnowszej wojny Film wczorajszy Rolka wrażeń Dziś dopiero wywołana Przesuwa się w głowie, gdy tak leże. Czy myślałem kiedy, że można myśleć tak oderwanie, mając pięć, nie tylko cztery samoloty myszkujące nad głową, z głową w bruździerowu, jeszcze mnie zeklną, ile razy nią poruszę? Ile to ostrzeliwań, czy przynajmniej nagłych kryj się przed takimi nalotami, mam już w mojej służbie dziennikarskiej. Liczę je sobie. Dochodzi do sześciu. To w ciągu czterech wyjazdów na front podmadrycki. Wielkie czarne ważki kaproni drżą metalicznie w powietrzu. Czasami wydawałoby się, że to lokomobila huczy na sąsiednim toku. Chce się wyjrzeć ponad tę nudną dziurę, spojrzeć na ów tok. Tymczasem kaproni zatacza łuk, zniża, zniża. Swoją drogą, jaki on piękny, ze swoimi prostymi, równymi liniami. Teraz jeszcze taki wyraźny. Wiemy, po co dołuje. Przez warkot motorów zaczyna się przebijać stukot karabinu maszynowego, którym zmiata pole w ostrych rzutach. Nas czy nie nas? Dowiemy się dopiero później. Dlaczego mogę o tym tak wolno, tak spokojnie myśleć? Czy dlatego, że te strzały, gdy jesteśmy w ukryciu, rozsypani, gdy na pierwszy daleki warkot pokładliśmy się w rowie, słabo odznaczającym się w tym sfalowanym gruncie, są bardzo mało niebezpieczne? Czy dlatego, że wiemy, iż taki samolot Sprawia przede wszystkim efekt moralny na żołnierzu, dużo większy od efektu strzałów puszczonych z dużej wysokości w szybkim locie i na mało widoczny cel. Nie wiem. Ale istotnie, człowiek się jakoś odrywa. Może to być naprawdę koniec. Najryzykowniejsza wyprawa na front kończy się świetnie, najgłupsza poważnie. Jest jakiś los, jakiś przypadek, który rządzi wielką przygodą frontu. Za dwa dni minę na skręcie drogi do Aranhuezu szkielet spalonego zupełnie auta. To trzy godziny przed nami dostał się pod ogień takich samych kapronich rozwoziciel gazet na fronty. Nie wysiadł na czas. Jego zwłoki zwęglone od wybuchu benzyny w motorze, pokłute kulami, odciągnięto na bok. Plik niedopalonych klaridadów pachniał jeszcze poranną farbą drukarską. To tylko traf, że nasza droga na tej szosie nie skrzyżowała się ze szlakiem wywiadowczym samolotu. Ale to wystarczyło. Traf na froncie to koincydencja miejsca i czasu. Te kule przed Ilieskas, gdyśmy szli na linie odkryte polem, kule, które zarywały się w bruzdy, mogły przecież i w nas trafić. Padały w miejscu, na którym byliśmy pół minuty, ćwierć minuty temu, na którym znaleźliśmy się, nim jeszcze opadł mały wyrzut ziemi. To tylko traf, ale teraz widzimy wielką potęgę trafu. Wiem też, że są miejsca, gdzie ten traf gęstnieje. To miejsca wielkiego ognia, prawdziwej bitwy. Ale bitwa to śmiesznie przestarzałe pojęcie. Czasem jeszcze są bitwy i tutaj. Najczęściej jest długa linia okopów i po drugiej stronie druga długa linia. Czasem na jednym odcinku zagęszcza się ogień karabinowy, Wykrusza się nim przeciwnika, gnie się jego oporność moralną, niszczy wypoczynek. Potem rzuca się w to miejsce większe siły i wtedy to jest atak. Powiedzie się lub zawiedzie, linia bojowa wygnie się, złamie lub zostanie ta sama. Krok po kroku zdobywa się ziemię, wzgórze po wzgórzu bierze się Hiszpanię. Myślę teraz z głową przy ziemi, unieruchomiony nudnie, o tym, kto mi to wyjaśniał tak uproszczenie. To był ten... Peregrino, tak Kobos Sanchez ojga, ojga, to znaczy słuchaj po hiszpańsku To do drugiego milicjanta Którego lekkie obuwie Ze sznurowaną zabawną podeszwą Wjeżdża tuż przed moim nosem W krzak chwastów Ten z babim latem owiniętym o badel. Jest mniej przezorny od Pedra Ale on również Kładzie się właśnie jeszcze płaściej na ziemię Samoloty znowu są nad głowami Odwracam się na wznak i patrzę, czego one tu ciągle krążą. Znowu widać gładaramę, sine góry. Dziwnie monotonnie myśli się na takim niemądrym froncie. Ostrzela czy nie ostrzela naszego auta na drodze? Stąd nie dojrzę, bo dobry kawał. Szoferzy nie lubią teraz, gdy front zmienia się ciągle, przejeżdżać zbyt blisko. A tamto o froncie opowiadał mi Kobo Sanchez. Tak. I naraz myślę, że tamto było dużo, dużo poważniejszym od tych kaproni myszołowów nad głową. O, niezawodnie poważniejsze. Kobos Sanchez, Kobos Sanchez myślę długo i boleśnie. Samolot krąży, krąży. Przestaje nań patrzeć w ogóle. Kobos Sanchez, dlaczego? Jak to się stało, żeś ty? Był to już z wejrzenia, najsympatyczniejszy chłopak, jakiego dotąd spotkałem na froncie. Pół Hiszpan bo ojciec Francuz z Prowansji, a tylko matka Hiszpanka. Po niej ta druga część nazwiska Sanchez, ochotnik cudzoziemski poniekąd. Poznałem go właśnie wtedy w Guadaramie, w Peregrino. Wobec braku piśmiennych w tym bardzo robotniczym oddziale służył za pisarza. Przydzielono go nam do oprowadzenia po pozycjach, jako że ja zaczynałem dopiero mówić po hiszpańsku, a on znał francuski. Tak naturalnie, jak to się dzieje w tej wojnie, byliśmy na ty. Uśmiechał się bardzo jasnym spojrzeniem. Mówił o sobie i swoich wesoło i prosto. Jeszcze piękniej mówił o komunizmie, o potrzebie wielkiej przemiany. Poszliśmy na pozycję, ale przedtem siedzieliśmy chwilę w ogrodzie, czekając na obiad pułkowy. Pokazał nam swoje wiersze, które zapewne do literatury nigdy nie przejdą. Pokazał fotografię brata, który padł. Mówił o tym tak prosto, jakby łatwo, jak tamten oficer z Montoro. Brat miał piękny staż partyjnej służby i bojowej także. On też, José, ma coś za sobą. Na froncie jest już drugi miesiąc. Teraz tu się nic nie dzieje wielkiego, ale przedtem był w Madrycie, w lotnych oddziałach. — Jak to rozstrzeliwaliście? spytała panna Jeziorańska. — Ja nie spytałem, bo nie wiedziałem, że to właśnie robiły lotne oddziały. Chłopak uśmiechnął się czarującym, najbardziej niewinnym uśmiechem. Powtarzam, że właśnie to mnie uderzyło. Uśmiech był niezmącenie niewinny. — Mais oui, j'ai fusillé. Et comment? I jeszcze jak? Szare oczy mojej towarzyszki rozszerzały się nagle coraz bardziej. Patrzyłem ja na chłopaka, który nie przestał uśmiechać się i tylko zdziwił się. — No więc tak, rozstrzeliwałem. Co się patrzycie? Wołano nas do stołu, aleśmy nie poszli. Ocknęło nas dopiero w chwili, gdy Kobo Sanchez podniósł łyżkę do ust i mówił, czegoście wtedy tak nie rozumieli, rozstrzeliwałem. Było to znowuż powiedziane z taką jasną, niezmąconą prostotą, że nasze wielkie racje pomieszały się jakoś, za Panna mówiły. Pana Jeziorańska wydobyła wreszcie jakieś niezgrabne zdanie. Za dużo zabijano, bez sądu. Nie trzeba zabijać. Bez sądu? śmiał się jasno Kobo Sanchez. Czemu nie jecie? Jedzcie! W Madrycie już tak dobrze nie dostaniecie, jak w komendzie. A pewno, że bez sądu. Jeszcze by ich wypuścili, wykpiliby się. Tylko bez sądu. Co by to była za rewolucja, gdyby miała nie zabijać? Bez tego nic byśmy nie zrobili. To trzeba, żeby wszystko zmienić. Myśmy gubili się zupełnie w tych słowach, którym towarzyszył najspokojniejszy, prawie chłopięcy uśmiech. Co zmienić? Nie rozumieliśmy się już zupełnie. — Co zmienić? — pytał Kobos Sanchez. — Jak to, co zmienić? Ustrój zmienić, żeby było dobrze na świecie, żeby było lepiej. — Jasne?